Witam, dzisiaj mamy 4 października 2010 roku, z tej strony Mateusz Fidut i zapraszam na Gadugast. W tym odcinku powiem co nieco o moich wrażeniach z najnowszej gry Codemasters, czyli F1 2010. Podsumowując tą grę można to spojrzeć tak na to, że to jest taki grid z, dodanym, z dodanymi bolidami F1, co jest, co jest trochę takim dosyć mylnym spojrzeniem. To co podobało mi się w grze to przede wszystkim realistyczny poziom trudności. Wybierając na początku jakiś słabszy team, bo tylko do takiego mamy dostęp, czyli Force India, Williams, nie mamy tak naprawdę szans na jakiś, jakąś rywalizację z pierwszymi miejscami. To jest, wyczynem jest po prostu w kwalifikacjach zajmując się wyżej niż dziesiąte miejsca. Oczywiście mówię tu o poziomie trudności hard, bo tak naprawdę na nim powinno się zacząć grę. Kolejną ciekawą rzeczą w grze są wywiady, które, których możemy udzielać przed przed lub po wyścigach, które mają wpływ na relacje z naszym teamem. Jeśli wypowiadamy się dosyć negatywnie o naszym teamie to możemy zapomnieć o, o jakichś szybkich pitstopach mnie osobiście trafiło się nie spędzić w pitstopie aż 20 sekund więc naprawdę warto się postarać i, i, i wybrać odpowiednią linię dialogową przy wywiadach. Warto także wspomnieć o fajnych ustawieniach bolidu oprócz tego, że możemy e, oczywiście w swoim boxie ustawić e, każdą część na, naszego wehikułu to w samej grze także możemy e, przy pomocy krzyżaka ustawić sobie na szybko e, silnik, e, spoilery czy Strategię dotyczącą opon na następnym pit stop. Ta gra naprawdę ma niewiele wad. To czego mi brakuje, to przede wszystkim rozgrzewanie opon przed wyścigami. Może to się wydaje dosyć dziwne, ale ciekawym smaczkiem by to było. Tak samo. Brak safety cara, Jeśli jakiś poważniejszy wypadek zdarzy się na torze, to mam nadzieję, że w przyszłych odsłonach, a takie będą, pojawią się te elementy. Podsumowując, jestem na tak. Więcej wrażeń może w postaci review casta, czy jakiejś recenzji, bo jeszcze nie miałem okazji zagrać w multiplayerze. Tak więc tyle na dziś. Pozdrawiam, cześć.